Myśli o Chrystusie i o Jego zgromadzeniu. I przeczytajmy do tego: najpierw trzy miejsca z listu do Galacja. Z drugiego rozdziału. Najpierw przeczytajmy Galacjan 2,20, a potem jeszcze dwa miejsca z listu do Efezjan, z piątego rozdziału. List do Galacjan 2,20: Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Życie więc, żyję więc, już nie ja, ale.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 I dwudziesty piąty wiersz. Mężowie miłujcie żony swoje, jaki Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby Go uświęcić oczyściwczy Go kąpielą wodną przez Słowo.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 umiłowani bracia i siostry mile, miły, mile, mili przyjaciele myśmy tu przeczytali przede wszystkim trzy miejsca i chyba zauważyliście, że we wszystkich trzech było coś wspólnego że chodziło o Chrystusa i o Jego miłość Mówiliście do Belacjan, nie chcę się tu za długo zatrzymywać. Mówi wierzący o samym sobie, osobiście. Mówi o tym, że jest z Chrystusem ukrzyżowany. Mówi o tym, że żyje już nie on, tylko Chrystus w nim I podkreśla, że to Syn Boży go umiłował i wydał samego siebie za Niego. Każdy z nas wierzący może to sobie przyswoić, te myśli. I powinien. Pan Jezus mnie umiłował, mnie osobiście. I Ciebie też, miły bracie i miła siostro. Każdego z Was osobiście Pan Jezus umiłował. To jest coś cudownego, że ja to mogę o sobie powiedzieć, że Pan Jezus mnie miłuje, że On mnie zna, takiego, jaki ja jestem, indywidualny człowiek. Bo każdy z nas jest inny. Nie ma dwóch takich samych ludzi na tym świecie. Ale miłość... Chrystusa do nas, miłość Syna Bożego do nas jest ta sama. I jednak każdy z nas osobno może być tego pewien. On mnie też miłuje, tak jak i Was. I Chrystus udowodnił to przez największą ofiarę, którą mógł w ogóle dać. Wydał z samego siebie. Więcej nie mógł dać niż swoje święte, doskonałe życie tam w śmierć, na krzyż, na Golgocie. I dzisiaj rano się tym też zajmowaliśmy Jego miłością do nas. A tu widzimy, Słowo Boże nas poucza, że my mamy za sobą zostawić te stare życie. I teraz, kiedy Chrystus nam dał nowe życie, mamy to urzeczywistnić, że Jak Chrystus umarł i zmartwychwstał, tak i my z Chrystusem umarliśmy, zostaliśmy nawet ukrzyżowani. I teraz ma się w nas objawić życie Chrystusowe, to znaczy On, który tu na tej ziemi żył jako ten doskonały człowiek, który nam był tym przykładem doskonałym. Mamy go brać jako ten przykład i żyć tak jak on tu na tej ziemi. Potrafimy tak żyć, bo Chrystus nam dał te nowe, święte życie, które jest zgodne z Bogiem, które w sobie nie ma grzechu. Jest to inny temat. My wiemy, że nadal w sobie mamy ciało, nadal w sobie mamy grzech i ta grzeczna natura nam w tym przeszkadza, ale my mamy uważać się za martwi temu Grzechu. My mamy uważać się za żywi w Chrystusie. Mamy po prostu przyjąć to, co Bóg, jak Bóg nas poucza w swoim Słowie, jako prawdę dla nas. I w tym jest nam ogromną pomocą to, że Chrystus zmartwychwstał, że On żyje, że On przezwyciężył. I On jest w niebie i stamtąd On nam dzień codziennie dzień na nowo daje tą siłę, tą pomoc potrzebną. Bo z własnej siły nie jesteśmy w stanie tego spełnić, żyć tak, żeby się w nas Chrystus objawił. Tylko to, co On nam dał, musimy się temu otworzyć całkowicie. My widzimy, że Chrystus... Każdego z nas osobiście umiłował i w każdym z nas osobiście chce widzieć swoją chwałę. On się z tego cieszy, jak my jako zbawieni żyjemy ku Jego chwały. Druga myśl. Przejdźmy do listu do Efezjan 5, co czytaliśmy w pierwszym i drugim wierszu. W zasadzie jest ta sama. Ale zauważyliśmy tą różnicę, że tutaj Słowo Boże mówi do nas wspólnie. Bóg też i umiłował wszystkich wierzących wspólnie. Bądźcie naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował Was, nie Ciebie jako pojedynczą osobę. To mieliśmy w liście Galaktyka wytłumaczone. Jest to prawdą, ale tu jest inna strona pokazana was, wspólnie. I samego siebie wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. Tutaj widzimy tą myśl o tej ofier ofierze Bogu. Wiemy, jak Pan Jezus nad tą studnią Samarii rozmawiał z Samarytanką, że jej wytłumaczył, że Bóg szuka wielbicieli. A w jaki sposób potrafimy Bogu dać tą chwałę, Go uwielbiać? Nie przez to, że my Mu coś przyniesiemy z naszych wysiłków, tylko przez to, że się zajmujemy Chrystusem i Jego ofiarą. To tylko i wyłącznie Chrystus, Jezus sam, dać Bogu ofiarę ku miłej wolności. A my nic do tego już dodać nie potrafimy. Wielbić Boga to jest zajmować się tym, co Chrystus w doskonałości już spełnił i wykonał. I oglądać Chrystusa. Patrzeć na to, że On był całkowicie Bogu oddany, wierny, posłuszny. Jaką On miał miłość do nas i do Ojca. My dzisiaj rano z niektórymi częściami tej chwały Chrystusa się zajmowaliśmy. Nie jesteśmy w stanie w jednej godzinie się wszystkim zajmować. Czas nie starczy na to. Ale to są właśnie te myśli. One nie są skierowane na nas, tylko na Chrystusa. Owszem, wiemy, że On nas zbawił. To jest w tym zawierane. My się z tego radujemy, ale Bogu dać uwielbienie jest zajmować się Chrystusem i tym, co On uczynił. Właściwie nawet po prostu zajmować się Jego Sobą. Też widzimy, tak jak tutaj w liście do Galacjan, mowa była o pojedynczym wierzącym, a tu o wszystkich wierzących wspólnie, to podobną myśl mamy w Ewangelii Mateusza 13. Gdzie. Są dwa podobieństwa o tym skarbie i o tej. E, per, ta perła też jest tam mowa o tym. Chciałbym to przeczytać Ewangelia Mateusza 13 4. Podobne jest królestwo niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł. Ukrył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 A skarb ma to w sobie, że składa on się z pojedynczych części. Tak można by było powiedzieć, każdy jeden z nas jest taką częścią tego skarbu, którego Chrystus sobie odkupił. On sam dał wszystko, co miał, aby kupić tą rolę. To znaczy Chrystus umarł na dolgocie, i przez to jako człowiek otrzymał te prawo, które jako wieczny Syn Boże, Boży i tak już miał, mianowicie prawo, że ten cały świat Jemu należy, bo ta rola mówi o całym świecie, ale w tym świecie skryty był ten skarb, a ten skarb mówi o nas wierzących, który Chrystus zbawił, nie tylko odkupił, i widzimy jednak on się składa z pojedynczych części tak jak w liście do Galacjan pojedynczy, bieżący się mógł radować ze zbawienia a tu w liście do Fezjan 5 wszyscy, my, wspólnie a 45 co dalej czytaliśmy szukającego pięknych pereł który gdy znalazł jedną perłę drogocenną Perła nie da się podzielić. Albo ją kupisz w całości, albo ją zostawisz. Jak ją podzielisz, to ona traci swoją wartość. Ta perła tylko jako całość ma wartość. I on poszedł sprzedawczy, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę jedną perłę, która obrazuje zgromadzenie. Ten Kościół Chrystusowy, który składa się z wszystkich wierzących, wspólnie. To też widzimy tu, kiedy jest mowa wy wspólnie, ale jeszcze bardziej to widzimy w tym, co czytaliśmy w trzecim odcinku od 25. Więc chciałbym też skupić nasze myśli na ten temat. mężowie Miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Najpierw chciejmy się zajmować Chrystusem i Kościołem, ale zgromadzeniem. Chrystus samego siebie dał. Za ten Kościół ta sama myśl jak w liście do Galacjan i jak na początku w 5 rozdziale do Efezjan On właśnie umiłował to nie my umiłowaliśmy Chrystusa to nie my stworzyliśmy Kościół w naszych sercach takich myśli nie było to Chrystus, który teraz jest w niebie On przez swoją śmierć na ziemi, przez zmartwychwstanie, wstąpienie do nieba i przez zesłanie Ducha Świętego na wierzących, da się to przeczytać, o, o tym zesłaniu wierzących w dziejach apostolskich 2, On przez to stworzył tu na ziemi swój Kościół, zgromadzenie, który się składa z wszystkich wierzących, wszystkich, którzy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. I jakie były Jego zamiary w tym? 26. Aby Go uświęcić. Czyli Chrystus nie tylko chciał, żeby pojedynczy wierzący był święty, ale my jako zgromadzenie wspólnie też. Oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo. Widzimy, zasady są zawsze takie same. Tak jak każdy pojedynczy wierzący, każdy z nas musi czytać Słowo Boże i pod modlitwą prosić Boga o to, żeby, żebyśmy te słowa zrozumieli, żebyśmy byli posłuszni. Tak. Samo i wspólnie jest to potrzebne, żebyśmy się Słowem Bożym zajmowali jako zgromadzenie żebyśmy byli oczyszczeni czyli Bóg ma ten zamiar, żeby nasze serca się przekształcali coraz bardziej w obraz tego, który nas odkupił który nas zbawił jest to w zasadzie bardzo prosta zgromadzenia do zrozumienia Przecież wszyscy z nas szli do szkoły, albo jeszcze niektórzy z nas będą szli do szkoły, małe dzieci, ale wiemy, że jako małe dzieci, no, mało wiedzieliśmy i ani nie potrafiliśmy czytać, ani pisać, ani liczyć. To wszystko musieliśmy się nauczyć. Szkoła nas to nauczyła. Stopniowo. Jak już potrafiliśmy pewne zadania spełnić to dostaliśmy trudniejsze zadania. Trzeba było pisać, określić coś w szkole, wyliczyć skomplikowane formułki, cokolwiek. I nasza wiedza stopniowo urosła w szkole, aż mogliśmy z tą wiedzą pójść na jakieś studia, na jakieś wykształcenie i w sumie z tego wszystkiego wybraliśmy jakiś kierunek jako dorośli kierunek zawodowy było to do czegoś potrzebne i w życiu duchowym nie, nie różni się to tak za bardzo my też jak się nawróciliśmy jesteśmy jak te no, niemowlęta, które na początku piją mleko które po prostu czytają Słowo Boże i uczą się tych zasad, tych najprostszych rzeczy. Ale tak jak niemowlę, rośnie i nie zostaje przy tym, że ciągle mleko pije. Zaczyna coś innego jeść. tak I my jako wierzący mamy duchowo rosnąć. Tylko przez to, że się zajmujemy Słowem Bożym, może dojść do tego wzrostu duchowego. I przez to, że pozwalamy Słowu Bożemu, żeby ono w naszych sercach działało. I Chrystusowi na tym bardzo zależy, bo tu pisze, że to Chrystus nas oczyszcza kąpielą wodną przez Słowo. Chrystusa tutaj nie ma na ziemi owocnego, On jest w niebie. I kiedy my jesteśmy w naszych domach albo gdziekolwiek, to też byśmy powiedzieli, no w jaki sposób Chrystus to czyni. A jednak wiemy, że każdy wierzący oczu mał też Ducha Świętego. I wiemy, że przez Niego Bóg stara się nas zachęcać, abyśmy czytali Słowo Boże. Ktoś, kto się naprawdę nawrócił, Ten automatycznie będzie, jak ten niemowlę miał w sobie te pragnienie, czytać Słowo może. To nam zostanie przez nasze całe życie. Być może, że to w niektórych latach zaniedbamy mniej czy więcej. Szkoda wtedy. Jest to nasza strata, bo my na tym tracimy. Bo Chrystus sam, On chce w nas widzieć ten wzrost. On działa w ten kierunek my najwyżej możemy sami mu w tym przeszkadzać ale jeśli się otwieramy temu jeśli pozwalamy na to, żeby Chrystus w naszych sercach działa to automatycznie spełni się to, co tu czytamy będziemy oczyszczeni duchowo, moralnie w naszym myśleniu, skierowani na Chrystusa i to ma takie skutki pozytywne, jak to tu czytamy 27. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały. Chrystus nigdy wielkiej tajemnicy ze swoich myśli nie robił. On nam, jako wierzącym, dobrze wytłumaczył, co z nami będzie, kiedy On zostanie ukrzyżowany i opuści ten świat. Na przykład Czytamy w Ewangelii Jana 15 o tym, że ten świat Chrystusa nienawidzi. Dlatego też ten świat ukrzyżował Chrystusa. A my, kiedy stawiamy się po stronie Chrystusowej, to jak tu czytamy w 18 wierszu, Ewangelia Jana 15, 18 świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw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 Dziękujemy Panu za to, że my tu żyjemy w pokoju i w wolności, że ten rząd nas chroni. Ale i my, myślę, jak się otwarcie i śmiało przyznamy do Chrystusa, to doświadczamy to, że ludzie nas wyśmiewają choćby. I to też jest pewnej formy odrzucenie i prześladowanie. I nienawiść. Ale jak ma być między nami? to Do tego Chrystus uczniom w Ewangelii Jana 13 powiedział,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 To w tym świecie w takiej formie nie istnieje. Mógłby ktoś powiedzieć: No, ale ludzie tego świata są też różne kluby, są różne przyjaciele, którzy się bardzo lubią. Tu i tam może ich być miłość, niewykluczone to jest, ale na jakiej zasadzie, w zasadzie? Na jakiej zasadzie ludzie tego świata tworzą jakieś przyjaźnie? się wspierają wzajemnie. bo jeden od drugiego sobie oczekuje jakąś korzyść jakąś pomoc, jakiś zysk i te przyjaźnie też się czasami zmieniają zależą od sytuacji na przykład Herod i Piłat nie byli przyjacielami ale kiedy Pana Jezusa mieli u siebie jeden i drugi to nagle się stali przyjacielami można by było powiedzieć, mieli wspólnego proga Ale charakter tego świata jest raczej ten, że ludzie się nienawidzą. Że sobie jeden, że jeden drugiemu zazdrości to, co ma. I nawet jak się tego tak otwarcie nie pokazuje wszędzie, to jednak jest to ogromna różnica do tej miłości, o której Chrystus to mówi. Chrystus na no jakiej zasadzie nas ubiłował? to ważne o tym pomyśleć. Czy On nas umiłował dlatego, że my jesteśmy takimi fajnymi ludźmi? No, jesteś fajny gościu. No, ciebie to zbawię. Nie? Taki porządny jestem. taki miły. No, takiego to trzeba zbawić po prostu. Nie? Na tych gorzej ludzi nie. Tych przestępców tam w więzieniu. Nie? Ale Ciebie tak, tak. Było to tak u Chrystusa? wiemy, że tak nie było Chrystus wybrał nas spośród grzeszników, spośród tych najgorszych to boli to boli muszę sobie powiedzieć nie, nie zostałem zbawiony bo zasłużyłem na to bo byłem lepszy wśród tych ludzi innych, tylko należałem do grzeszników i to już nie gra roli czy dużo zgrzeszyłem, czy mało ale byłem grzesznikiem to jest też wielką przeszkodą dla ludzi tego świata, że oni się sami nie uważają za takich złych i sądzą, że tego zbawienia, że tej łaski nie potrzebują, że w jakiś sposób sami sobie może to niebo zasłużą. I to jest ten największy błąd. Nikt nie osiąga tą chwały Bożą, jak to w liście do Rzymian w trzecim rozdziale czytamy. To jest wszystko łaska Boża, że On nas bawił. Bóg nas zbawił z łaski Chrystus, nas od, odkupił i zbawił po prostu, bo On jest miłością. A jak my z tego kątu na to się patrzymy i Chrystus każe nam się miłować nawzajem, to widzimy, że my też mamy się miłować bezwarunkowo. I to jest najtrudniej. Bo my szybko ludzi, to jest w naszej naturze, szybko ludzi kategoryzują, no ten jest mi sympatyczny, ten nie z tym się dobrze rozumie, z tym nie i tak dalej, i już, już są różnice między nami, już się tworzą jakieś grupy i już jakoś są różnice to nie jest ta miłość, o której Chrystus mówi, jak my się tylko z tymi miłujemy, których lubimy, miłość mamy okazać każdemu, bo Chrystus sam nas bezwarunkowo umiłował nie patrzył się na to noc a trudny charakter i tak dalej mówiliśmy o tym wszyscy grzesznikami byliśmy, a właśnie tak samo mamy się nawzajem miłować i widzieć w bracie, w siostrze też wierzącego, który tak samo z łaski Bożej został zbawiony. który tak samo otrzymał nowe życie w Chrystusie Za kobo tak samo ta krew Baranka Bożego została przelana? To nie jest tak proste. Ja tak o tym mówię i to tak wydaje się takie proste do zrozumienia, bo ja myślę, że zrozumieliście zrozum to wszyscy. Ja przynajmniej myślę, że to nie jest trudne do zrozumienia, ale wykonać się jest trudne. Monika. A jednak musimy ciągle na nowo sobie to przypominać. I Chrystus mówi o tym, jakie to ma działanie na ten świat. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Jeśli miłość wzajemną mieć, będziecie właśnie. Im więcej my nawzajem mamy tą miłość i też tą miłość braterską między nami, to ta jedność, którą Chrystus w nas stworzył, będzie bardziej widoczna, bardziej jawna. I to zostanie zauważone w tym świecie. Ten świat powie, patrzcie, oni są inni. Nawet tak bardzo nam nie powinno o to chodzić, żeby ci inni ludzie widzieli, że my jesteśmy inni. Naszym celem musi być po prostu oglądać Chrystusa i się od Niego uczyć. I miłować się nawzajem. A to świadectwo to automatycznie nastąpi. Wracajmy do naszego odcinku z Efezjan 27, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały. Jaka to jest właśnie chwała, kiedy Chrystus widzi w nas wierzących tą miłość boską, że ona jest i w naszych sercach i jest ona jawna. bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju. Tu widzimy działanie Chrystusa w zgromadzeniu w Kościele z Jego zawsze dąży do tego, żeby wszystko usunąć, co nie jest zgodne z myślami Bożymi. żebyśmy zdrową naukę mieli co do Słowa Bożego, żeby wśród nas była zdrowa moralność, żeby była miłość, żeby był pokój, żeby nie była nienawiść i kłótnie i zazdrość. Wiemy to z innych listów, na przykład apostoł Paweł jak pisał do Koryntian, to tam wielu takich rzeczy się Okazało, że nawet wierzący z wierzącym szli do Światowego Sądu i się kłócili tam. I różne inne takie rzeczy, które nie powinny być. A Chrystus dąży do tego, żeby nie było tam żadnych plam, żadnych takich rzeczy, co kaleczą te świadectwo. I żeby też i wierzący funkcjonowali wspólnie jako te jedne Ciało. My wiemy, ciało, ten organizm, który my mamy, no nie, składa się z różnych członków i jeśli jest jakaś choroba, no to ten organizm się męczy, można powiedzieć. Te funkcje nie działają tak. Normalnie to potrafimy chodzić, coś chwycić, pracować, a jak ręka jest chora, no to już z jedną ręką zamiast dwoma tak łatwo się nie pracuje. No. I tak jest i w zgromadzeniu. Jak wśród nas wierzących, nie każdy z nas jest tak, w takim duchowym stanie, jak to Pan by sobie życzył, to, to też utrudnia w zgromadzeniu tą służbę Bogu i służbę współwierzącym. To jest też pewnego rodzaju taka skaza albo wismaza. I Chrystus i nad tym w miłości i cierpliwości pracuje, bo On chce osiągnąć nasze serca, żebyśmy się dali zachęcić, żebyśmy się w tym, gdzie błądzimy, upokorzyli, wyznali Mu co złe, żebyśmy wrócili blisko do Niego i żeby w nas była widziana Jego chwała. Ale żeby był święty i niepokalany. Chrystus zawsze działa w miłości i Chrystus jest głową, a zgromadzenie jest Jego ciałem. Jest to też i w przeciwieństwie do jakichś ludzkich kościołów, które człowiek sam tworzy, gdzie on wprowadza swój porządek. Tam można powiedzieć, ten Kościół sam em, poucza, tam ten Kościół sam podaje reguły a tu widzimy, że to Chrystus jako ta głowa poucza, karmi, dba a my jako zgromadzenie dajemy się połuszać my z tego korzystamy i nawet jeśli Jakiś brat tu stoi i służy słowem, albo w inny sposób, jak wierzącym jest służono, to ten, kto służy, jest tylko narzędziem w ręce chrystusowej. I wszystko chciejmy przyjmować od Chrystusa i chciejmy Mu też w taki sposób służyć, że to nie my jesteśmy w centrum uwagi, ale Pan. Przeczytajmy teraz jeszcze kilka więcej wierszy z tego odcinku, bo chciałbym też jeszcze zastosować to, co tu widzimy odnośnie małżeństwa, bo właściwie to zrozumieliśmy, że ten odcinek zajmuje się małżeństwem.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 Ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak samego siebie, a żona niechaj poważa męża swego. Dotąd. Już dużo z tych wierszy rozważaliśmy i chciałbym się skupić właśnie na ten temat małżeństwa. Nie jest to taki prosty temat. Wiemy o tym. Nie jest też prosto o tym mówić, kiedy samemu się jeszcze nie jest wiele lat w małżeństwie. I na pewno, kiedy jeszcze byłem kawalerem, to bym się nie odważył na taki temat mówić, bo co to by było, nie mając żony wielce, kogoś pouczać, jak prowadzić małżeństwo, prawda? I dzisiaj też nie ma o to chodzić, że ja kogoś tutaj chcę pouczać. To Pan nas poucza i On mnie też poucza. Te słowo tutaj mnie przecież też dotyka. Duch Święty, podziwiajmy tą mądrość, w jaki sposób to jest napisane. To, to wszystko z pełne miłości. Najpierw Słowo Boże mówi bardzo mało do żon. Tylko te dwa wiersze. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony jak Chrystus, głową Kościoła, ciała którego jest zbawicielem. Więcej tu nie pisze. Te poddanie, te bądźcie uległe, uzasadnione jest tym, jak już wcześniej rozważaliśmy, że Chrystus nas poucza, a my jako zgromadzenie uczymy się od Niego, przyjmujemy od Niego. I tak w zdrowym małżeństwie też żona ma mieć tą rolę, gdzie ona pomaga mężowi gdzie ona jest samodzielnie myśląca i radzi mężowi, ale oddaje jemu ten ster, żeby on prowadził. Prowadzić to nie jest to samo, jak rządzić. Ważna różnica. Bo druga strona, która potem odnosi się do mężów, pokazuje nam, że mężowie nie mają być jak władca, jak.. Despota, jak ktoś, kto rządzi swoją żoną, jak jakąś tam własnością. I te dwie strony muszą pasować do siebie, w sensie, jak żona jest mężowi uległa, a mąż prowadzi w miłości żonę, to wtedy to błogosławieństwo Boże w tym małżeństwie w najlepszy sposób jest temu małżeństwo dane. A jeśli jedna albo droga, druga strona, albo obie strony się tego nie stosują, to następują wcześniej, czy później jakieś kłopoty. Mąż ma większą odpowiedzialność, bo on ma prowadzić. I aby mąż dobrze prowadził, to musi on znać Słowo Boże, musi być Panu oddany i musi miłować swoją żonę. To nie jest takie proste, jak się to czyta. I myślę, że wszyscy, którzy mamy żony, wiemy, jak to jest ciężko. Wiemy, ile razy myśmy w tym zbłądzili. Sam sobie mogę powiedzieć. Wydaje się, że to wszystko się zna. Nauka jest do zrozumienia Słowa Bożego. A jednak wykonać to tak, całkiem coś innego. Ale też widzimy, Chrystus działa na zasadzie miłości i zyska serca wierzących. I mąż też, chociaż nie jest, to, nie jest to takie proste, musi szukać zawsze na nowo, zyskać serce żony. I nie uważać, że je już zyskał raz na zawsze i to tak już będzie. I teraz jestem zadowolony, moja żona mnie miłuje i fajnie. no Nie, bo przyjdzie następny dzień i nowe sytuacje i inne problemy i znów trzeba się miłować nawzajem i dbać o siebie i znów Pan Jezus nam przez Słowo Boże pokazuje jak On nas prowadzi od dnia do dnia na nowo i potrzebujemy tą ciszę w społeczności z Nim i potrzebujemy tą pokorę w sercu, żeby się dać pouczać żeby dobre i mądre decyzje podejmować Mężom bardzo dużo wierszy jest poświęcone. Widocznie my to potrzebujemy, więcej niż żony. Żonom Bóg mówi konkretnie o co chodzi. Bądźcie uległy, widocznie to jest największym problemem w bo Słowo Boże zawsze trafia w cel. Tak samo naszym największym problemem jest, że za mało miłujemy nasze żony. No, Słowo Boże jest szczere i ta szczerość czasami boli, ale taka jest prawda. Bóg zachęca nas w tych punktach, gdzie On wie, że my mamy problemy. Jakby to tak było, że my byśmy automatycznie zawsze więcej miłowali, nasze to by tam tego nie pisało, to by było samo w sobie zrozumiałe. I przykładem jest nikt mniejszy niż sam Chrystus. Najwyższy przykład, który, który jest. I pozwólcie mi przeskoczyć kilka wierszy, bo zależy mi na tym zwrócić też naszą uwagę na to, że tu pisze. W 28, tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Interesujące, no nie? I same słowo nam to tłumaczy, kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albowiem nikt w 29 wiersz, nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje. Znamy to. Każdy z nas dba o swoje zdrowie, tak? O zdrowo się odżywiać, sport, wszystkie te sprawy, pójść do lekarza, dać się zbadać, cokolwiek, no muszę przecież też ładnie wyglądać, nie wiem, cokolwiek, ale o, o siebie to potrafimy dbać. A Słowo Boże przenosi to i mówi Twoja żona teraz jest twoim ciałem. Jest tak samo jak ty o siebie, samego dbasz. Teraz musisz na nią tak spoglądać, że to ona jest teraz też twoim ciałem. No co? Własne ciało kaleczysz? Nie. A na własną żonę? Potrafię być niemiły do niej? No niestety. Też się mi to zdarzyło. Widzimy, jaka różnica, no nie? Że nie zawsze mamy to w sercu tak, że to jest moje ciało. Często zdarza nam się że to zaniedbamy, to myśl i wpadamy w jakieś cielesne schematy. A tu Słowo Boże nam mówi, jak Twoje ciało, przecież Ty o siebie tak dobrze dbasz. Wiesz, jak o siebie dbać. A Twoja żona, tak samo o nią dbaj. No. To jest też znów wysoka miara, ale jednak Słowo Boże I przemawia do naszego rozumu, bo mówi przecież w naturalnych sprawach tak jest. I przemawia do naszych serc, bo mówi, widzisz, chcę, żebyś tak samo postępował z wolona samym sobą. I widzimy, jak i Chrystus kościół. Tak, Chrystus uczynił coś, co chyba nikt z nas nie musi uczynić. Nikt z nas chyba raczej nie będzie w takiej sytuacji, żeby musiał umrzeć za swoją żonę, a Chrystus umarł za Kościół. Od żon Słowo Boże, przynajmniej co ja wiem, nigdzie nie wymaga, żeby one były gotowe umrzeć dla męża. Żyć dla niego mają, ale umrzeć nie. Ale mąż, to tu pisze, jest od niego taka wysoka miara wymagana, że nawet powinieneś być gotowy umrzeć za żonę, bo Chrystus za Kościół umarł. Nie powiedziałbym o sobie, że ja byłbym do tego gotowy, ale z drugiej strony też powtarzam, chyba raczej nic z nas w takiej sytuacji nie będzie. Ale to przemawia do naszych serc. Czy ta nasza miłość do małżonek jest taka duża? Czy nie powinna być większa? Chciemy się w tym zachęcać, bo pamiętajmy, 32 wiersz mówi, tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Ten wiersz jest kluczem do tego, co apostoł Paweł chce nam powiedzieć. W tym świecie też jest dużo małżeństw. I na pewno też dużo szczęśliwych małżeństw. Nie zaprzeczamy temu, nie chcemy temu zaprzeczać, ale te małżeństwa, tego grupowego pouczenia nie znają i nie wiedzą o tym, że Tak jak Chrystus i Zgromadzenie tworzą taką jednostkę jak, jak mąż i żona, że mąż i żona potrafią być obrazem na to, że Chrystus w niebie jest głową, a Kościół lub Zgromadzenie na ziemi jest Jego ciałem. W każdym pojedynczym małżeństwie, jak my się stosujemy, tego, co tutaj jest napisane, jest odbicie tego, co zgromadzenie, jako ta oblubienica chrystusowa jest do Chrystusa. To jest coś ogromnego. Jaka to jest święta myśl dla małżeństw. I też 31 wiersz, dlatego upuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem to jest wiersz cytat w zasadzie ze Starego Testamentu kiedy Bóg stworzył Adama i mu dał Ewę i my wiemy, że Bóg tym słowem wytłumaczył też, że małżeństwo to jest jakby nową nie wiem jak to po polsku powiedzieć nową taką jednostką Także ten mąż kiedyś był synem, miał rodziców, ale opuścił ojca i matkę. Jest teraz samodzielny, już nie pod tym bezpośrednim wpływem rodziców, tylko samodzielny. Oni mu mogą doradzić, o nich nie ma się wypierać, ale jest on samodzielny i odpowiedzialny. I tak samo jego żona. Z nim razem tworzą nową jednostkę. I oni będą jednym ciałem. Tak nie chcę wchodzić na każdy pojedynczy wiersz, ale podkreślić to, że Bóg, Jemu bardzo zależy na tym, żeby nasze małżeństwa i nasze rodziny były błogosławione, bo to ma też i bezpośredni wpływ na to błogosławieństwo w zgromadzeniu, żeby to wszystko było widziane, co my tu czytaliśmy, żeby żebyśmy mieli miłość wierzący do wierzącego, żeby w małżeństwach miłość była, w rodzinach i między wszystkimi wierzącymi, żeby to świadectwo naprawdę było uchwały Chrystusa. I On tego jest godzien. On sam siebie dał. On więcej nie mógł dać. I On działał z miłością. Chwała Mu za to. I niech Słowo Boże. Te, które żeśmy rozważali, będzie błogosławione. Niech to i mnie, i Was wspólnie na nowo zachęci. сердца ваша доброе. Не Ваше серце